Brak udziału prezydenta w uroczystości ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego dzieli środowisko prawnicze i polityczne. Czarny Punkt ma zniknąć z Zakopianki. Kierowcy i piesi mogą korzystać z węzła i tunela w Krzyszkowicach koło Myślenic. Po naciskach USA premier Izraela polecił rządowi rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec. Zapraszam. Politycy i prawnicy podzieleni w sprawie ślubowania w Sejmie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości nie uczestniczył prezydent i dlatego zdaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego czworo sędziów nie objęło urzędów. Podobnego zdania jest szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Odpowiada mu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreśla, że konstytucja mówi jasno. Skład Trybunału Konstytucyjnego to 15 sędziów, a nie 11. Ciao, uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Sejmu. Wzięli w niej udział m.in. byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Marek Safian podkreślał, że prezydent nie uczestniczy w akcie wyboru sędziów. To, co jest ślubowaniem przewidywanym przez ustawę, jest w gruncie rzeczy pewnym aktem ceremonialnym, pewną czynnością techniczną, ale nie jest to akt, który by współtworzył powołanie sędziego. Sejm wybiera sędziów Trybunału i nikt inny nie może tego uczynić. A obowiązkiem prezydenta jest przyjąć od nich ślubowanie. Sejm wybrał. Pan prezydent nie odebrał ślubowania od wszystkich. W związku z tym złamał konstytucję. Dodawał Jerzy Stępień. Podobne stanowisko prezentował też Andrzej Coll. Wybór był dokonany przez Sejm. Że był wykonany prawidłowo ten wybór, to poświadcza pan prezydent przyjmując ślubowanie od dwóch wybranych sędziów Trybunału. Sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym Sejm uzupełnił 13 marca. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza stabilizację oprocentowania kredytów i lokat na obecnym poziomie. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski wskazuje, że w najbliższym czasie raty części kredytobiorców mogą spaść dzięki poprzednim obniżkom stóp.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 Mieszkańcy Krzyszkowic koło Myślenic czekali na to dekadę. Od dziś kierowcy i piesi mogą korzystać z bezkolizyjnego węzła oraz tunelu pod Zakopianką. Dwupoziomowe skrzyżowanie z podziemnym przejściem pozwoliło zlikwidować niebezpieczny lewoskręt od strony Krakowa. To był tak zwany czarny punkt. W ciągu ośmiu lat doszło tam do 28 wypadków. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu od dawna zabiegali samorządowcy i mieszkańcy, w tym Bożena Góra. 25 stycznia 2020 roku zorganizowaliśmy protest. Wyszliśmy na Zakopiankę, aby zobaczyło nas większe grono osób decydujących. Baliśmy się nasze dzieci puścić do szkoły na przykład, bo musiały przejść przez Zakopiankę. Nie będziemy musieli codziennie martwić się jak przejechać. Czasami mieliśmy kilka, kilkanaście sekund, aby wbić się na Zakopiankę. Budowa węzła oraz tunelu pod Zakopianką w Krzyżkowicach kosztowała ponad 90 milionów złotych. Prawie połowa Izraelczyków nie uważa, że rozejm to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Izraela. Dziennik Jerusalem Post publikuje wyniki op badań opinii publicznej przeprowadzone po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni z Iranem. 46% respondentów uważa, że Izrael i Stany Zjednoczone nie wygrały wojny. Tylko 22% społeczeństwa uważa, że zwycięstwo zostało osiągnięte. Aż 63% ankietowanych wyraziło niezadowolenie z wyniku wojny. Przeciwnego zdania jest 32% badanych. Wyniki ankiety wskazują na głębokie podziały w izraelskim społeczeństwie. Zbadano także poparcie dla izraelskich polityków i dowódców. Izraelczycy najwyżej oceniają pracę dowódcy Sił Powietrznych Izraela Tomera Bara. Premiera Benjamina Netanyahu pozytywnie ocenia 47% ankietowanych Przeciwnego zdania jest jednak o 2% więcej. Mieszkańców Izraela zapytano także o stosunek do prezydenta USA Donalda Trumpa w kontekście wojny z Iranem. 52% ankietowanych wyraziło poparcie. Dla amerykańskiego prezydenta 43% jest niezadowolonych z jego decyzji. Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie dwóch izraelskich mediów portalu Walla i dziennika Marif. Tomasz Sajwicz Polskie Radio i otwart Północny Izrael. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreślił tymczasem, polecił swojemu rządowi rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. Donald Trump miał zadzwonić do niego i polecić mu ograniczenie ataków. Wykluczenie Libanu z zawieszenia broni, a także wczorajsza masakra, w wyniku której w ciągu 10 minut armia izraelska zabiła ponad 250 osób, wywołały oburzenie na całym świecie i międzynarodowe naciski.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 Prognoza pogody ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich województw, dodatkowo dla lubelskiego i podkarpackiego alerty przed oblodzeniem. Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa. Instytut prognozuje przymrozki od minus 3 do minus 7 stopni przy gruncie. W piątek wieczorem na południowym zachodzie słabe opady deszczu, a temperatura w dzień od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie. 6 minut po godzinie dwudziestej. Wieczór w Polskim Radiu 24. Już za chwilę w Polskim Radiu 24 magazyn sportowy. Sylwia Urban razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. FIFA ogłosiła listę sędziów. No omen, dzisiaj dużo o sędziach mówimy. E, ogłosiła listę sędziów, którzy poprowadzą mecze Mistrzostw Świata 2026. Czy można powiedzieć w związku z tym, że na mundialu będzie jednak polska reprezentacja? Tak, oczywiście, że można powiedzieć, choć ten borażowy finał ze Szwecją na pewno jeszcze długo będzie nam się odbijał czkawką, ale przynajmniej dobrze, że polscy sędziowie tam się pojawią. A czy już wiadomo, jakie mecze ewentualnie może poprowadzić Szymon Marciniak? Nie, jeszcze nie wiadomo. No to więcej na ten temat nie tylko mundialu, już teraz w magazynie sportowym. W Częstochowie trwa drugi półfinał piłkarskiego Pucharu Polski. Raków podejmuje GKS Katowice. W tej chwili na stadionowym zegarze jest już 79 minuta, w której to Raków prowadzi 3 do 2. A ja dodam, że gdyby jednak do finału awansował GKS, to awansowałby po 29 latach. Więc jeśli tak się stanie, to z pewnością będzie wielkie święto na stadionie Gieksy. Ale na razie to Raków jest górą. Przypomnę, że wczoraj do Finału Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na stadionie narodowym w Warszawie. Po 25 latach awansował górnik Zabrze, który w półfinale w Bydgoszczy pokonał trzecioligowego zawiszę 1 do 0. Dziś także odbędą się pierwsze mecze ćwierćfinałowe w piłkarskim Pucharze Europy i w Conference League. Jeśli chodzi o ligę konferencji, to jedno spotkanie już trwa. Rajo Wajekano gra z AEK Atenem i to 58 minuta. Rajo Wajekano prowadzi 2 do 0. Od o 21 FSV Mainz zagra ze Strasburgiem, Crystal Palace z Fiorentiną i Szachtar Donieck z Fiorentiną i ten mecz odbędzie się w Krakowie. Natomiast w Pucharze Europy też o 21. Bolonia zmierzy się z Aston Villa, FC Porto z Nottingham i SC Freiburg z Salton Vigo. Wczoraj Braga zremisowała z Realem Betis 1 do 1. Również wczoraj zakończyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe w piłkarskiej lidze mistrzów. Paris Saint-Germain wygrał z Liverpoolem 2 do 0 i bardzo Celona przegrała z Atletico Madryt 0-2. Z kolei we wtorek Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2 i Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. Mamy połączenie z Januszem Basałajem, legendarnym komentatorem piłkarskim, który już za chwilę podsumuje wtorkowo-środowe wydarzenia w Lidze Mistrzów. Dobry wieczór Januszu. Dobryciu Sylwio, dziękuję za miłe wprowadzenie. Jest tą legendą nie przesadzę, Legendarny. <laughs> Ale masz za sobą już naprawdę setki meczów skomentowanych, więc jak no, najbardziej jak najbardziej mm. e, takie nazewnictwo się należy. Dobrze, Janusz, to w takim razie od którego meczu Ligi Mistrzów chcesz zacząć? No może od meczu, który mnie najmocniej zabolał, bo kibicuję od lat Realowi Madryt. Real przegrał z Bayernem Onashim Dominację na Santiago Bernabeu. Trzeba przyznać, że patrzyłem na niemiecką drużynę. Niemiecką to tu umowne pojęcie, bo tam nie wszyscy są Niemcami. Łącznie jest trenerem kompanii z Belgii pokazali, jak potrafili się w tym meczu dobrze przygotować, jak, jak dobrze taktycznie ustawili, jak zneutralizowali Real, Real Madryt. No porywająca gra secha. Harry Kane jak zwykle w znakomitej dyspozycji, no, patrząc na taki niemiecki know-how, na, na, na know-how właśnie Bayernu Monachium, niestety spodziewam się, że w Monachium na Allianz Arena nastąpi przypieczętowanie awansu do półfinału Ligi Mistrzów. O Też mi się Bayernu. tak wydaje, bo Real w tym meczu pierwszym ćwierćfinałowym i to u siebie nie pokazał nic wielkiego. Tak, tak, tak. No, nawet liczyłem na Rubecka na, na, na Valverde, który w, w ostatnich tygodniach czy miesiącach nadzwyczajną skutecznością się popisał, ale to nic nie, nie pomogło. No trzeba przyznać, że nawet Mbappé nie żarpnął swoim stylu, a jeśli miał takie okazje, to nie potrafił pokonać legendarnego Majer, Manuela Neuera z Bayernu Monachium. No i ta bezsilność Realu Madryt jest bardzo niepokojąca przed rewanżem, no, tu zwykle jestem optymistą i liczę na, na, na wielki zryw i drużyny, ale nie wydaje mi się, żeby tu nastąpiło coś wielkiego. No, pocieszający to, że przed, no, pojawił się Bellingham po dłuższej przerwie, czy może nie po dłuższej przerwie, ale dawno nie występował I, i trochę akcje Realu zostały wzmocnione, ale to wszystko za mało. To wszystko za mało. Ciekawe, co wydarzy się w rewanżu, jeśli chodzi o drugi wtorkowy ćwierćfinał. Sporting Lizbona przegrał z Arsenalem Londyn 0-1. No i tak się wydaje, że jeśli Sporting przegrywa u siebie, to na wyjeździe raczej trudno będzie odrobić straty. Tak, tak. Mi się wydaje, że tutaj siła, jeśli chodzi o ofensywę, o w ogóle ustawienie i o formę aktualną. Arsenalu jest poza poza dyskusją o Sporting przy całym szacunku dla, dla tej drużyny, której kiedyś wywodził się sam Cristiano Ronaldo, to w tym towarzystwie jest raczej takim powiedziałbym ubogim krewnym, nie obrażając się jeszcze raz, portugalskiej drużyny, bo marki takie jak Liverpool, PSG, Bayern Monachium, no nie, nie trzeba tego, nie trzeba, czy Barcelona nie trzeba tego szerzej uzasadniać. Cieszę się, że wrócił do, do, do, do gry już od pewnego czasu, ale pamiętamy o kilkutygodniowej absencji Martina Odegarda, Stacja Norwegii, bardzo dobrze grał. No i szalał też Giecker, ten co nas tak w Sztokholmie pokarał. Bramki nie strzelił w tym meczu, ale Trzeba przyznać, że tam szarpał bardzo i, i, i pokazywał to, co potrafi. Więc Arsenal, walczący o mistrzostwa Anglii, myślę, że też powinien walczyć o, o wysokie, co najmniej półfinał Ligi Mistrzów, a może będzie jeszcze wyżej. Fajna drużyna, dobrze ustawiona i świetnie prowadzona przez... Trenera Arpety. No cóż, w takim razie, jeśli chodzi o te wtorkowe pierwsze ćwierćfinały, to zdecydowanymi faworytami w rewanżach wydają się i Bayern Monachium, i Arsenal Londyn. Natomiast wczoraj też grali pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów i nie ukrywam, że bardzo zabolała mnie porażka Barcelony z Atletico Madryt, choć nie ukrywam, że z Spodziewałam się właśnie porażki Barcelony, mimo tego, że y, wcześniej w lidze Barcelona z Atletico wygrała, a tutaj przegrana 0-2. Do w dodatku Barcelona kończyła ten mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kubarsiego. No rzeczywiście tutaj nastąpiło starcie, powiedziałbym, artystów rzemieślnikami, bo tak, tak nazwałbym drużyna Atletico Madryt prowadzono od przez lat przez Diego Simeone. Drużyna grająca niezwykle twardo, konsekwentnie potrafiącego wykorzystać swoje atuty, ale Barcelona z tym niesamowitym nastolatkiem Jamalem w ataku wydawało się, że jest w stanie tą, taką szczelną obronę Atletico. Nie udało się. Jamal w pewnym momencie chyba grał sam ze sobą, z piłkarzami rywali. Nawet jednej akcji naliczyłem, może minął w czterech w polu karnym, ale nie, nie potrafił wykończyć. Świetna, świetna postawa bramkarza Musso w bramca, Atletico. cóż, Barcelona cierpiała i myślę, że był to jeden z przyczyn, jedna z przyczyn porażki, że no w pierwszej połowie w okolicach 30 minuty czerwoną kartkę dostał Kubarsi, podstawowy stoper, w związku z tym to trochę się gra inaczej, no ale jak się gra inaczej, to u siebie to można też tę te sprawę załatwić, ale tutaj odbili się pod Atletiko, tak bym to powiedział, potem dobre zmiany, e Simeone decydujący gol Norwega-Lizrota, także tu pięknie rozegrano pod względem taktycznym i takiej umiejętności przeciwstawienia się artystom, jeśli chodzi o Atletico zniwelowali te wszystkie atuty Barcelonie. Lewandowski też tam, wiadomo, coraz częściej zdarza mu się schodzić z boiska, coraz częściej zdarza się wchodzić na boisko z ławki rezerwowych. tym razem też mecz bez historii. A drugi jasny akcent, którym się pocieszamy, na ławkę rozruszania Wojtek Szczęsty, który też ogląda cały ten mecz. mecz. No, nie wydaje mi się, żeby u siebie na stadionie w Madrycie Atletico zaprzepaściło taką szansę, i, i zdaje się, że Barcelona pożegna się z Ligą Mistrzów. Ale z drugiej strony ja słyszałam taką opinię i to w zasadzie jest opinia od większości piłkarzy Barcelony, przynajmniej czytałam o czymś takim, że Barcelona woli grać na wyjazdach. Te swoje mecze na własnym stadionie przegrywa czasami, zdarza się przegrywać te spotkania, dlatego, że jest zbyt głośny doping. Oni po prostu przy tak olbrzymi ogłuszającym dopingu nie słyszą się między sobą, nie potrafią wymienić jakichś informacji. Podobnie nie słyszą tego, co mówi do nich trener Hansi Flick i dlatego uważają, że lepiej im się gra na wyjazdach, bo tam w przypadku, kiedy Barcelona jest przy piłce, co najwyżej z trybun słychać gwizdy. To jest dużo ciszej i w związku z tym mogą lepiej i produktywniej wymieniać między sobą różne uwagi. Czy zgadzasz się właśnie z ja takim powiem, stwierdzeniem? Że, że dawno nie słyszałem takiego paradnego, śmiesznego tłumaczenia. No, mogą jeszcze powiedzieć, że grałem się na starym staw przed remontem, bo po remoncie to też im nie odpowiada. Nie, nie, nie, nie, nie kupuję tego, czy grają, lepiej gra na wyjeździe pod warunkiem, że Rzeczywiście Atletiko rzuci się na nich i Barcelona będzie grała z kontry i wtedy Jamal może, może sam dokonać tego, tego sensacyjnego awansu, ale nie, nie bardzo w to wierzę. Wydaje mi się, że Barcelona może nie tyle ma kryzys, co nie wiem, brak Rafini czy taka już schyłkowa forma Roberta Lewandowskiego nie, nie, nie robi dobrze tej drużynie, a w obronie grywa nierówno. No, stąd jeśli wypadł z boiska Kubarsi, to w ogóle cała gra defensywna i defensywa Barcelony załamała się. I nie chce mi się wierzyć w to, że w Madrycie, gdzie będą się lepiej słyszeć, lepiej zagrają. Może lepiej zagrają, ale z tą akustyką niech nie przesadzają, bo za chwilę zaczną narzekać, że na nowym, na stadionie po, po remoncie nie potrafią znaleźć odpowiedniego rytmu. Dziwne, że... Takiego, takich tłumaczeń mają się piłkarze tak doświadczeni, no i z tak wielkiego klubu. No cóż, wspomnie, wspomniany przez Ciebie laminia, ale mam takie wrażenie, że jemu bardzo dobrze się gram na boisku z Rafinią, a Rafini nie ma i nie będzie jeszcze przez dość długi czas, więc o tak. O tak. Wiesz, być może... no, wydaje mi się, że przyjście Rashforda, czy też wypożyczenie ta Anglika do od Barcelony, z pewnością podwyższyło tam jakość gry, ale to, to nie jest rafinia, nie ma takiego wpływu na, na grę drużyny. Y, masz rację, Jamal bardziej się chyba ceni, liczy ze zdaniem i Rafini może mu się daje piłkę, bo tu momentami grał sam ze sobą i z obroną przedźwigów, no, a to jest gra zespołowa. Tu ja wiem, że wielki talent, że wielkie możliwości, olbrzymia chęć strzelania bramek, ale tu trochę ja mam no, zbyt egoistycznie w tym meczu sobie poczynał. Tak mi się wydaje. A z drugiej strony 2-0 to nie jest jeszcze taki wynik, żeby nie można było odrobić strat. Tyle tylko, że Atletico Madryt na pewno nie położy się na boisku i to u siebie na boisku. No nie, wprost przeciwnie. wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że drużyna Simeona potrafi takie mecze wygrywać. To znaczy grać rozumnie, konsekwentnie, twardo. No muszę przyznać, że czerwoną kartkę został piłkarz Barcelony. Kiedy patrzyłem na wejście Koke jednego z piłkarzy defensywnych drużyny Atletico Madrid, też przemykałem oczy. To bardzo twarda, zdecydowana postawa. Jeśli kogoś miałem opuścić, to oczywiście Julian Alvarez, który... Ma grać w Barcelonie, tak. ma to być następca lewego i być może pojawi się na Camp nou. No i syn Simeone Giulio, bardzo zdolny piłkarz, bardzo zdolny chłopak i zawsze w takich sytuacjach patrzę, to nie jest aby nepoty, kiedy trener wystawia swego, swego syna. <grym <grym ale jeśli, jeśli jest ale dobry, tym, to, jest dlaczego to dlaczego zasadne. nie? Jest to za... Absolutnie tak, jest to zasadne. Jeden z trzech synów Simeone, pozostali dwaj też grają w piłkę, ale akurat te najlepsze rezultaty i najbliższych synów z pierwszego małżeństwa warto dodać. i no, Muszę przyznać, że, że nigdy nie byłem fanem Angelico Madryt z racji tego, że Real po pierwsze. Po drugie niespecjalnie lubię Simeonę, to jeszcze zaszłości z jego wejść w meczu anglii Argentyna, aż w 98 roku i wtedy wtedy tak powiedzmy wziąłem go na oko i nie bardzo, nie przepadam za nim, za jego stylem zarządzania drużyną czy w ogóle jako, jako, jako byłym piłkarzem, no ale oddajmy mu z Barcelony to nakampnął, wygrał to, co mógł najlepiej i ten wynik w dalszym ciągu, uważam, promuje go, przynajmniej daje mu większe szanse co nie znaczy, żeby żeby zlekceważyć Barcelonę, nie musisz zagrać nazbyt spokojnie i ostrożnie, po to, żeby ten wynik dowieść. Cóż, za tydzień okaże się, czy to będzie Barcelona, czy Atletico Madryt, choć dziś wszystko wskazuje na to, że raczej Atletico Madryt. To jeszcze został nam jeden mecz, jedna para ćwierćfinałowa, Paris Saint-Germain kontra Liverpool. PSG wygrało u siebie z Liverpoolem 2 do 0. Rewanż w Liverpoolu, czy PSG będzie w stanie to prowadzenie utrzymać? Czy Liverpool jednak zerwie się do walki i będzie w stanie powalczyć jeszcze o ten awans? Akurat statystyki są, nie statystyki, tylko akustyka zawsze przemówi za Liverpoolem, bo na Eiffel Trout jest Fenomenalna i atmosfera, i akustyka, no ale wiadomo, że trybuny nie grają, choć pomagają swojej drużynie. Patrząc na Piłkarską, no spokojnie wygrało PSG. Liverpool chyba nie specjalnie oddał żadnego strzału na bramkę rywali. Dobra seria PSG hmm, to jest taka dość ciekawa, bo 7 zwycięzców, 1 remis w ostatnich 8 meczach. To jest od francuskich klubów. No. Rzeczywiście Kvarskielia, Adue czyli bramki, pokazali bardzo dobrą, wielką formę Luis Enrique kurduazyjnie po meczu apelował o spokój i o to, że rewanż na Enfield Road może być bardzo trudny, ale wydaje mi się, że obrońca Pucharu Mistrzów, czyli PSZE jest tak drużyną z, z prowadzoną i takiej klasy, że nie powinna się wyrwać tego, tego awansu. Z kolei Liverpool to piąta porażka w ostatnich sześciu wyjazdowych meczach. No wyjazdowy, przypominam u siebie, jest trochę lepiej, ale dziś, dziś nie nie postawiłbym nie wiem zgromadzonego grosza na awans Liverpoolu do, do przyszłej rundy, choć to jest tylko piłka i gdyby to wszystko można było w zapowiedziach rozstrzygnąć, to już dawno byśmy się cieszyli wiesz czego? Że zagramy w finale Mistrzostw Świata w Stanach, a nie zagramy, no, to Nie zagramy, nie zagramy nawet się tam nie pojawimy w fazie grupowej. No dobrze, to w takim razie na koniec, jeśli pokusiłbyś się o taką wróżbę, kto według ciebie z tych drużyn, które w tej chwili grają w ćwierćfinałach zdobędzie Ligę Mistrzów? Kto jest najbliżej tego? Znaczy, chciałbym najbardziej z różnych względów Arsenal. Młoda, fajna, drużyna grająca ofensywnie. I to dla y, gest w kierunku y, chłopaka mojej córki. <laughs> A tak mówiąc już poważnie, o, na, obstawiłbym y, PSG lub Atletico. Te trzy drużyny, czyli drużyny... I, I przepraszam, jeszcze jest Bayern. Więc w tej kolejności Bayern... PSG, Atletico i Arsenal. Taki mój ranking na dzisiaj zwycięzców po Pucharu Mistrzów. O cóż, zobaczymy jak to będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Janusz Basałaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc Sylwia. Wszystkiego dobrego. W Lidze Mistrzów grają dziś także piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock. Ich rywalami są piłkarze szczypiorniści ze Sportingu Lizbona. To jest mecz rewanżowy jednej ósmej finału. W pierwszym spotkaniu Orlen Wisła Płock na wyjeździe przegrała czterema bramkami, a w tej chwili w 58 minucie, a więc dwie minuty przed zakończeniem całego meczu Orlen Wisła prowadzi 27 do 26, jednak to jest za małe prowadzenie by awansować do półfinału, do ćwierćfinału. E, przypomnę, że wczoraj z tych elitarnych rozgrywek odpadła Industria Kielce, która w dwumeczu jednej ósmej finału musiała uznać wyższość piku Segert. Natomiast Hubert Hurkacz walczy w tej chwili o awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Monte Carlo. Jego rywalem jest Monakijczyk Valentin Vacheron i pierwszego seta Hubert wygrał 7 do 6 Drugiego przegrał 3 do sześciu, a przed chwilą rozpoczął się set numer 3. Miejmy nadzieję, że Hubert Hurkacz znajdzie się w ćwierćfinale. Znamy już wszystkich półfinalistów mistrzostw polskich siatkarzy. Dziś w decydującym i ostatnim ćwierćfinale Warta Zawiercie wygrała z Zaksą Kędzierzyn koźle 3 do 1. W półfinale Warta zmierzy się z Resowią, a w drugiej parze zagrają projekt Warszawa z Bogdanką Lublin. Hiszpan Alex Arnaburu wygrał czwarty etap Wyścigu kolarskiego dookoła kraju Basków ze startem i metą w miejscowości Galda Kao. Natomiast Francuz, Polsek Ksas nieznacznie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś na etapie był ósmy. Polacy w tym wyścigu nie startują. Tymczasem Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak startują w rajdzie Chorwacji, czwartej rundzie Mistrzostw Świata, ale dla nich pierwszej w tym sezonie. Dziś wzięli udział w odcinku testowym. Cieszę się, że przygotowania do sezonu, do rajdu Chorwacji dobiegają końca, ponieważ już startujemy do tego, jakże trudnego sezonu, trudnego rajdu, raju asfaltowego, na który czekałem od kilkunastu miesięcy. Natomiast tak trudnej rundy dawno nie jechałem. Wiem to już po zapoznaniu z trasą. Jest bardzo dużo cięć, z których można skorzystać. E, więc będzie to bardzo e, bardziej szudrowy e, rajd niż e, raj asfaltowy, e, ale nie mogę się doczekać. Odcinki są e, bardzo wymagające, w zasadzie w większości nieznane mi, e, ale cieszę się, że tutaj jesteśmy, bo e, uwielbiam e, jeździć na asfaltach, e, właśnie stamtąd się wywodzę, natomiast dawno nie miałem e, takiej okazji. To będzie bardzo trudny rajd również dla opon, jest właśnie dużo cięć, dużo takiego poszarpanego asfaltu, ale jesteśmy spokojni, ponieważ do grona naszych partnerów dołączył Hankook, z czego jesteśmy bardzo dumni i razem będziemy się mierzyć z tymi odcinkami specjalnymi. Ja mam uśmiech na twarzy, bez względu na, na to jak będzie. Myślę, że ten uśmiech pozostanie. Robię to, co kocham, mam wspaniały zespół, świetny samochód i zamierzam czerpać z tego przyjemność. Na pewno przy odcinkach specjalnych rajdu Chorwacji będzie mnóstwo fanów z Polski. Już widzieliśmy na odcinku testowym polskie flagi. Było i bardzo dużo. To jest rajd, który jest stosunkowo blisko Holski, ale ludzie, kibice, kochają te odcinki. Wiedzą, że one są bardzo trudne. Wiedzą, że jak na asfalce są bardzo widowiskowe. Więc cieszę się, że z Polski tych ludzi tu sporo przyjechało i to na pewno też będzie nas motywować do tego, żeby podążać sprawnym tempem. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w swojej Toyocie GR Yaris Rally 2 będą ścigać się przede wszystkim o zwycięstwo w klasie WRC 2 Challenger. Start rajdu jutro rano, a zakończenie w niedzielę. Tymczasem Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk również jutro i w sobotę na dobre rozpoczną swój rajdowy sezon, który jest ukierunkowany na Mistrzostwa Europy. Tydzień przed startem rajdu Sierra Morena to pierwsza runda Mistrzostw Europy. Polacy pojadą trening w Hiszpanii w rajdzie Laliana. Rozpoczynamy sezon 2026 bardzo podobnie jak zeszły rok. Przed rajdem Sierra Morena wystartujemy w rajdzie La Lana, czyli przyjechaliśmy do Hiszpanii tydzień wcześniej, żeby już pojeździć na tych asfaltach. Co prawda jesteśmy na północy Hiszpanii, w okolicach Barcelony, Andory, około 1000 km od rajdu Sierra Morena, natomiast to zawsze jest bardziej reprezentatywne niż testowanie na trasach na przykład gdzieś w Europie Środkowej. Samo poczucie jest dobre. Po zeszłym sezonie naprawdę wiemy, co robić i jak pracować podczas testów i przygotowań, żeby osiągać dobrą formę podczas zawodów. Chcemy, żeby ten rok był ewolucją, a nie rewolucją, ponieważ poprawienie kilku elementów przy zachowaniu naszej niezawodności, bezawaryjności i dojeżdżalności spowoduje, że zrobimy postęp jako załoga i zespół, za co trzymajcie kciuki, bo mistrzostwa Europy właśnie powoli się rozpoczynają. Jesteśmy już w Hiszpanii, przed rajdem Lalana, tutaj w okolicach Barcelony, Andory. To jest taki treningowy dla nas rajd, asfaltowy, z mocną obsadą. W zeszłym roku tutaj jechaliśmy, także jest dobre przetarcie przed rajdem Sierra Morena, przed pierwszą rundą mistrzą z Europy, która już za tydzień w Kordobie. Także jesteśmy właśnie po odcinku testowym. Samochód można powiedzieć, że spisuje się świetnie. Miko jest w dobrej formie, także liczę na to, że to będzie udany, udany rajd testowy. Trzymamy więc kciuki za Polaków i jeszcze jedna informacja piłkarska wciąż trwa półfinał piłkarskiego pucharu polskim Raków Częstochowa GKS Katowice to już doliczony czas gry 90 setna minuta już w zasadzie się rozpoczęła i remis 3 do trzech, więc zanosi się na dogrywkę. I to już wszystko dziś w magazynie sportowym. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama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 Minęła 20.30. Ewa Worobiec. Zapraszam. Spór o zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w Sejmie. Nowi sędziowie mówili, że ślubowali wobec prezydenta, ale Karola Nawrockiego nie było, chociaż został zaproszony. Dobrym obyczajem konstytucyjnym było odbieranie ślubowania od sędziów w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent złamał ten zwyczaj, czym naruszył konstytucję. Uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Sejm wybrał Koniec, kropka. Pan prezydent nie odebrał ślubowania od wszystkich, tak. prawda? W związku z tym złamał konstytucję. Koniec, kropka. Ślubowania sędziów w Sejmie nie uznaje kancelaria prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki zapowiada wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Będzie złożony przez prezydenta Nawrockiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem Rzeczypospolitej a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, a więc te centralne organy konstytucyjne tutaj są w sporze. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski spotkał się z wszystkimi wybranymi przez Sejm sędziami. Powiedział, że dwie osoby, które 1 kwietnia złożyły przysięgę przed prezydentem otrzymały gabinety i będą mogły zacząć pracę. Dodał, że pozostałej czwórce nie może przydzielić gabinetów ani konkretnych spraw. Krakowscy aktywiści włączają się w walkę o opłatę turystyczną. Twierdzą, że dzięki temu Kraków mógłby znacznie zyskać, rocznie zyskać ponad 100 milionów złotych. Przygotowali w tej sprawie petycję do premiera. W czym tkwi problem wyjaśnia Maciej Fijak za akcji ratunkowej dla Krakowa.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 Niezwykłą wystawę można oglądać w warszawskiej Kordegardzie na krakowskim Przedmieściu. To prace wybitnego malarza Józefa Czapskiego i kolarze podążającego jego amerykańskimi śladami Grzegorza Kozery. Do odwiedzenia wystawy zachęca wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury Michał Kosiorek. Giedroć wysłał Czapskiego w latach 50. do Ameryki Południowej w celu poszukiwania środków na Mezon Lafitte i Kozera rusza śladami Czapskiego, śladami zaginionego notatnika artysty i powstaje takie zderzenie dwóch artystycznych światów, rysunek, szkic Czapskiego oraz kolarze Grzegorza Kozery. Przy okazji wystawy 13 kwietnia Kordegarda stanie się miejscem kampanii historyczno-edukacyjnej Pamiętam Katyn 1940. Ta akcja ma związek z wojennymi doświadczeniami Józefa Czapskiego. 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24.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 Na do tematu Trybunału Konstytucyjnego oczywiście będziemy wracać już po godzinie 21.30. Teraz czas na zagranicę. Michał Strokowski razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michale, premier Izraela wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko, jak to możliwe, rozmów pokojowych z Libanem i według tych nieoficjalnych doniesień, o których piszemy na Polskie radio 24pl na rozpoczęcie negocjacji nalegał sam prezydent Donald Trump. To dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość, ale trzeba też podkreślić, że rozmowy Izraela z Libanem to nie są rozmowy Izraeli z Hezbollahem. A tu jest najwięcej problemów na tej linii. Natomiast to jest wiadomość dobra o tyle, że właśnie sytuacja w Libanie mogłaby wykoleić rozejm, jaki został zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Przypomnę, w sobotę będą ważne rozmowy w Islamabadzie. No i zapewne przed tymi rozmowami Donald Trump chciałby mieć w kwestii Libanu, w kwestii Izraela trochę więcej spokoju i łatwiejsze rozmowy ze stroną irańską. Tak przynajmniej podejrzewam, no ale zaraz będę o to pytał eksperta. A no już więcej, już teraz świat w powiększeniu. Świat w powiększeniu. A moimi Państwa gościem jest Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dzień panie redaktorze. No to mamy te informacje e, o tym, że będzie premier Izraela rozmawiał z przedstawicielami władz Libanu. Chodzi o to, żeby uspokoić sytuację w tym e, kraju. Wczoraj doszło do bardzo potężnego izraelskiego bombardowania. Liczba ofiar tego bombardowania, głównie Bejrutu, libańskiej stolicy, wzrosła już do ponad 300. E, prawie 1200 osób jest e, rannych, więc to było rzeczywiście przepotężne bombardowanie. E, no właśnie, to były obawy o to, na ile Izrael y, chyba nie do końca zadowolony, z przynajmniej na tym etapie zawartego rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, jak się zachowa, czy to, że takie rozmowy się będą toczyły między Izraelem a władzami Libanu, to jest szansa na, na to, żeby w, w Libanie był pokój. No bo tu, tutaj ważne jest też to, co jest na linii Izrael-Hezbollah oczywiście przede wszystkim. No jest bardzo złożony kwestia, tak naprawdę biorąc pod uwagę, jak... Wielu aktorów jest tak naprawdę zaangażonych jak bardzo jest tutaj dużo sprzecznych interesów, ale też na jakby zaszłości tak naprawdę no, historycznych w tym, w tym wszystkim. Można zaryskuje taką tezę, że faktycznie tutaj Izrael, który, to warto podkreślić, jakby ten front libański dość Wyraźnie jednak oddzielał od y, sytuacji w, od, chcę, w końcu z, z Iranem. Oczywiście to jest, są elementy ściśle si si si powiązane. Po tym jak Hezbollah właśnie dołączył się w tej akurat edycji y, wojny z, y, z, z Izraelem właśnie po stronie, po stronie Iranu. Tego nie, nie zrobił chociażby w 2025 roku. E, no to, to jakby otworzyło się y, dla Izraela... Do tego, żeby faktycznie rozszerzyć tam te działania, które znowu warto to jakby przypomnieć, prowadzi tak naprawdę permanentnie przeciwko Hezbollahowi przez całość trwania 2025 roku, czyli nominalnie zawieszenia broni, tak po 2024 roku. Wiem tutaj pada wiele dat i wiele jakby założeń, ale kluczem wydaje mi się to, że w tym momencie Izrael. Eskalując w sytuację w, w Libanie, próbuje tak naprawdę ugrać dwa, mam i trzy elementy. Po pierwsze, e, faktycznie daje też ja, da, daje jasny sygnał y, Amerykanom, że y, no, no, właśnie, czy pytanie, czy mieli tutaj amerykańską zgodę, ale no jest to pewnego rodzaju no, pokazanie też no, znowu tej swojej sławnej asertywności wobec, wobec swojego y, sojusznika. Y, drugi punkt, y, no po prostu pewnego rodzaju y, burza przed ciszą, tak. Istnieje prawdopodobieństwo, że Amerykanie jednak y, zmuszą y, y, y, Izrael do zawieszenia broni, więc y, teraz uderzą mocniej, żeby jak najwięcej swoich celów y, tak naprawdę osiągnąć, a może nie tyle celów. Zwłaszcza, że się zwolniło trochę samolotów izraelskich, które bombardowały Iran, już go nie bombardują, można je przekierować na Liban. Dokładnie, te, te, te kwestie operacyjne też są bardzo bardzo istotne. Przy czym jest to też cel, powiedziałbym, dość no, umowny. W ten sensie, że tak naprawdę Izrael też, przynajmniej źródła, chociażby nie wiem, wojskowe, czy, czy, czy różne przecieki, jasno mówi o tym, że no, Hezbollahu w tej formie, jakiej on obecnie cały czas się znajduje, taką metodą, jaka jest została przyjęta, czyli no ofensywa, ale przede wszystkim ograniczona na podniowie bombardowania, no nie da się pokonać, tak? Można zdać, znowu kolejne starty, może znowu przetrzebić dowództwo, można osłabić potencjał rakietowy, który Hezbollah jest dość sporym powodzeniem, jak wykorzystał w ostatnich tygodniach, destabilizując północny Izrael. Ale pokonać, rozbić, nie, tego, tego, tego, się, tego się nie da. I tu chodzimy tak do chyba trzeciego punktu, który wydaje się być na tym etapie, szczególnie w ostatnich wiadomości, wiadomościach dość prawdopodobny, tak naprawdę pewnego rodzaju no, utarg polityczny. Tak? Izrael y, uzyska y, jakąś formę porozumienia pokojowego, oficjalnego z Libanem, y, zakładając, że jakby te negocjacje będą prowadzone, że on doprowadzą do jakiegoś y, no, sensownego, czy powrót do jakiegoś wpisanego w papierze porozumienia, więc Netanyahu będzie mógł w tym momencie ogłosić, że zostało zawarte e, no, pokój z kolejnym sąsiadem. E, tylko no, nie ma co ukrywać, jest to pewnego rodzaju... No... Niektórzy powiedzą to wymuszenie, tak? Bo w momencie tak naprawdę ceną za to, yy, porozumienie, za to podjęcie rozum po stronie libańskich władz, nie tak naprawdę no, powstrzymanie się od y, ataków, albo przynajmniej powstrzymanie się od ataków w takiej skali, tak? Więc y, de facto Izrael tak naprawdę no, rezygnując z, z znaczy ustępstwa są tutaj tak naprawdę na zasadzie, że nie będziemy was bić. Yy, i a dzięki temu uzyskamy jednak coś, na czym jednak nam bardzo zależało, czyli jakiś kolejny krok w stronę tej normalizacji. I gdzieś w tle jest właśnie też oczywiście ta mającząca Ameryka yy, i kolejny jakby sukces, który może wziąć na siebie prezydent Trump, że doprowadził do pokoju między Libanem i yy, Izraelem. Yy, a pomiędzy tym jakby ten element powiedziałbym bardzo bieżący, czyli sytuacja z Iranem, przy czym mówimy tutaj naprawdę o scenariuszu takim jeszcze daleko, daleko idącym, bo nie, nie umówmy się, jesteśmy w sytuacji, w której zawieszenie broni tak między Ameryką a Iranem no nie, nie ma nawet chyba... No ma kilkadziesiąt godzin, a i tak widzimy, jak ono, jak, jak ono wygląda. Tak naprawdę mamy do czynienia dopiero z deklaracjami bez żadnych konkretnych y, działań, czy, czy nawet no, jakiegoś procesu negocjacyjnego otwartego między Izraelem a Libanem. Y, więc jakby tutaj naprawdę jeszcze wiele, wiele może się wydarzyć, ale y, taką ścieżkę bym plus minus skazał jako najbardziej prawdopodobną y, dla, y, dla rozwoju sytuacji. Jednocześnie dziennik Jerusalem Post publikuje wyniki badania opinii publicznej takiego na szybko oczywiście przeprowadzonego, więc, więc pewnie nie aż tak wiarygodnego jak badania, które są prowadzone długo, powoli na wielkich próbach, no ale to badanie dotyczyło oceny zawieszenia broni z Iranem i 46% respondentów uznało w tym badaniu, że Izraeli i Stany Zjednoczone nie wygrały wojny. 46%, prawie połowa badanych uważa, że wojna nie została wygrana przez Izraeli i Stany Zjednoczone, tylko 22% społeczeństwa, czy tych ankietowanych uznało, że zwycięstwo zostało osiągnięte. Więc jakby no, to, to pokazuje, że jakiegoś triumfalizmu w tym społeczeństwie izraelskim nie ma, przynajmniej nie wygląda, aby było. No to, to widzę, że widać po tych sondażach, że Izraelska jest przede wszystkim, izraelskie władze, taki izraelski rząd e, kierowany przez Beniem Taniachu jest no trochę zakładnikiem swoich e, swoich, obietnic, i, swoich obietnic, jakby też swojej retoryki, którą sobie sam narzucił. tak Bo w momencie, kiedy um, e, premier ogłasza na początku kampanii tak, że będzie prowadzona walka, która doprowadzi do zmiany reżimu, tak, która pozwoli, żeby Irańczycy przejęli wadę, czyli tak naprawdę no, deklaruje, że Iran zostanie no, pokonany, zmuszony do pokonania dzięki współpracy izraelsko-amerykańskiej, dzięki, dzięki tej wspólnej operacji wojskowej. A potem widzimy te, te zmiany retoryki, widzimy, że jakby, że te cele są przynajmniej po stronie izraelskiej coraz bardziej, może nie tak, ale, ale już są mniej, mniej ambitne. I po Nantaniach wychodzi po raz kolejny wodę z jak mówiąc, co zostało osiągnięte, tak, co zostało zniszczone, co zostało powstrzymane. I dla sparej części społeczeństwa no, jest efekt déjà vu, tak? no, bo padły te słowa już wcześniej chociażby przy wojnie dwunastodniowej, tak, której też mówił, że program nuklearny REN został absolutnie zniszczony, tak? i jakby szanse, że zostanie odbudowane są, są, są niewielkie. Czy w takich tryb, tryb falistycznych jakby odezwach, a kiedy tak naprawdę płyną sygnały, że e, Iran e, no, twardo negocjuje, czy jakby uzyskał potężną kartę w postaci blokady Ormuzu, tak jakby gra, gra, gra tym, tym, tym lewarem, kiedy widzimy, że tak naprawdę no, dekapitacja y, irańskiego przywództwa, no, owszem, wydarzyła się, ale no, to nie, nie wpłynęło na, nie, na stabilność władz mimo wszystko. Y, kiedy widzimy, kiedy też no, ale czy widzą zmęczenie Ameryki, tak zmęczenie prezydenta Trumpa, tak? y, tą sytuacją jakby to parcie do tego, żeby na ktoś się porozumie, porozumieć i widzą też jakby też ten szum informacyjny, y, i konfrontują to wszystko jakby z tymi deklaracjami mówiącymi o tym, że przecież tutaj najpotężniejsze państwo w regionie, czy ta Izrael i najpotężniejszy sojusznik, czyli USA, państwo globalne, no nie są w stanie zmusić Iran do pełnej kapitulacji, co było im obiecywane, no to takie czy inne wyniki. I na to wszystko nakłada się oczywiście też no, frustracja i zmęczenie, tak? no bo jednak ostatnie tygodnie dla Izraela też były tak naprawdę destabilizacja funkcjonowania coraz rzadsze, ale jednak na no rakiety, które spadały, często bardzo bardzo skutecznie, do tego jeszcze ostrzał z również dość intensywny. i jakby tutaj ewentualnie jest bardzo mocne ryzyko i to też na przykład odbijają politycy opozycji izraelskiej, czyli Pid, czy Jan czy politycy z, z innych partii, że być może zaraz tutaj Amerykanie wynegocjują takie porozumienie z Iranem, które sprawi, że tak naprawdę to państwo wyjdzie no może nie obronną ręką zupełnie, ale jednak wzmocnionej no, pozycji czy gospodarczej, czy politycznej. No i to na pewno nie jest coś, co się Izraelczykom uśmiecha. No, zwłaszcza, że Stany Zjednoczone pewnie sporo zarzutów do działań Izraela mają, bo kilka razy podczas tej wojny, czy podczas tego napięcia przed tą wojną Izrael działał, mam wrażenie, zaskakując nawet Amerykanów, to uderzenie na przykład na terenie Kataru, żeby dopaść tam przywódców Hamasu, chyba to bombardowanie Bejrutu. Wczorajsze też było dla Amerykanów jednak zaskoczeniem. No, takich zaskoczeń było kilka ze strony Izraela, na pewno, co najmniej kilka. Te, te, te w trakcie samej wojny z Iranem. Tu widać było też pewnego rodzaju no, y, y, podział pracy tak między Amerykanami i Izraelczykami, no ale jednak no, też pojawiały się doniesienia prasowe o tym, że nie wiem, czy dany atak na y, irańskie instalacje gazowe, tak, za które później rewanż był brany na państwach arabskich, czy dajmy na to atak na jakich, i, i pojedyncze instalacje, które później też no, w ramach rewanżu były atakowane do, przez Iranę. Do odsalania Iran. wody na przykład, prawda? Tak, Bardzo kluczowe. No, tak, dokładnie, dokładnie. to też jakby y, może być uznawane za jakąś tam celowe działanie w sobie, z testowania przeciwnika, czy oni faktycznie zareagują tak mocno, jak się spodziewamy. Ale no, jednak no, jest to y, też, też no, pewnego rodzaju no, granie ryzykiem, pytanie o poziom koordynacji, bo y, też mówmy się, Amerykanom też wiele czy się opłaca, tak zwrócić na Izraelczyków, tak dajmy na to. No, nie widzę, znaczy to, że akurat najwyższy przywódca tak zginął przez, w ataku izraelskim, to wydaje mi się, że nie jest do końca, no, nie zadecydował rzut monetą w tym momencie, bo faktycznie Amerykanie mogą, może to być jakoś tam wykorzystane mi wszystko, w, w, w jakby politycznie, mówiąc, mówiąc bardzo, bardzo szeroko. Więc tutaj, ale z drugiej strony no, też nie widać takiego jasnego, bo jednak no, jakoś powstrzymania czy poskromienia tego izraelskiego, izraelskich y, działań, przynajmniej nie takie oficjalne. No pytanie znowu, jak dużo y, cierpliwości że Trump ma wobec swojego, y, wobec swojego sojusznika i y, jak długo tak naprawdę ten, y, ten, ten układ się, y, się utrzyma, no bo tu też... Y, to też nie, nie może budzić zaskoczenia, no też sympatia w społeczeństwie amerykańskim, no bardzo mocno spadają również po tej wojnie, myślę, że ten trend się będzie no, w jakimś stopniu pogłębiał, tak? bo um, już jakby takie no, naturalne, na, naturalne jakby spadki, tak? które widzieliśmy w ostatnich latach, one nabrały bardzo mocno na, na sile po, po wojnie w strefie gazy, po innych działaniach, no i teraz ta wojna z Iranem dość niepopularna w amerykańskim społeczeństwie, na pewno też Izraelowi się nie przysłuży, a na pewno nie przysłuży się premierowi Netanyahu. No właśnie, chciałem też zapytać o pozycję samego premiera Netanyahu. Trochę o tym była już mowa, no ale wielokrotnie zwracano uwagę na to, że im dłużej trwa wojna, im dłużej trwa kryzys, im dłużej trwa napięcie, tym dłużej temat różnych zarzutów, jakie są wobec Benjamin Netanyahu, nawet tych kryminalnych, no spada na dużo dalszy plan w Izraelu. Teraz wróci... Wydaje mi się, że tak, pojawiły się doświadczeń do doniesienia, że w niedzielę ma zostać wznowiony proces premiera, tak kolejne jakieś etapy. Przy czym no warto to no, powtarzać, tak, bo to też nie jest to tak naprawdę no, no, nowe pytanie tak dobrą sprawę. Proces premiera potrwa jeszcze no, długi czas. Nawet w normalnych, pokojowych warunkach on trwałby dość długo. Wszystkie instancje wykorzystania pełnych tych szczebli prawnych, które no, można przeciąga w różny sposób, tak jakby to jest jakby święte prawo każdego e, oskarżonego, żeby wykorzystać wszystkie, e, wszystkie kruszki, no bo pra, prawo się z nich trochę składa. E, więc jakby tutaj spokojnie można zomniować, że ta sprawa by mocno jednak, e, jednak trwa w czasie. który że jednak na no, poziomie osobistym, tak personalnym jest to dla premiera bardzo duże obciążenie e, i wizerunkowe, i no, powiedziałbym ideowe, o tak tak to określimy. Yy, więc stąd chociażby widzimy yy, no, też wykorzystanie takie bardzo, yy, powiedziałbym no już bezpośrednie, tak? yy, bo w momencie, kiedy yy, wezwania do ułaskawienia premiera przed skazaniem, bez przyznania się do winy, bez jakby ugody, która normalnie by towarzyszyła takim, takiemu działaniu, jeśli takie wezwania do prezydenta Izraela, czyli dysponenta prawa łaski, kieruje jego Odpowiednik poniekąd, premier, pre, proszę, prezydent Trump, y, dość no, w swoim stylu, dość mocno dobił bezpośrednio y, i też podkreślając to, że tutaj premier y, Netanyahu no, y, traci czas, czy jest rozkojarzony, bo tu za, to, toczą się wojny, tu musi jednak dbać o swoją, swój interes y, o, osobisty. Y, no, to no, trochę w jakim momencie się jakby politycznie Izrael znalazł, tak jak bardzo, wiele zależy od. Y, no, no, umocowanie jednego człowieka tak jego, y, jego sytuacji, ale to też no, powtórzę, nie, jest, nie jest taka sytuacja będzie, kiedy faktycznie wszędzie będzie już pokój, wszędzie będzie już zawieszenie broni utrzymane, I tak, y, y, y, no już nie będzie innej rzeczy na talerzu, to Netanyahu po prostu y, dostaje kajdanki na, y, na, na, na ręce i trafia do aresztu to do więzienia, to, to, to na pewno nie jest tego, tego typu scenariusz. Wrócę jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do Libanu. Donald Trump zapowiedział, że Izrael będzie swoje uderzenia w Libanie ograniczał w najbliższych dniach. Z kolei Benjamin Netanyahu poinformował, że na razie nie ma mowy o rozejmie w Libanie. Nawet to, że dojdzie do jakichś negocjacji izraelsko-libańskich, to też nie oznacza, że ten rozejm wówczas już będzie. Że on dopóki nie będzie jakiegoś porozumienia, to Izrael sobie rezerwuje prawo do uderzenia. No to są takie stwierdzenia, które no, no nie są sobie sprzeczne no bo ograniczenie ataków bez ich zakończenia, no to, to te pasuje jakby do oświadczenia Trumpa i do oświadczenia Netanyahu, e, to, to znaczy co, Izrael będzie po prostu już starał się znowu tak jak kiedyś punktowo uderzać tylko w jakieś pojedyncze osoby związane z Hezbollahem, no raczej nie, nie ma mowy o tym, żeby się z południowego Libanu izraelska armia wycofała z tych terenów, które do rzeki Litanii, y, no, no, nie wiem czy kontroluje, ale na pewno w, na dużej ich części jest obecny Izrael. Na części nie jest to oczywiście pełna, e, pełna okupacja w latach 80 i, i późniejszych. Na pewno się, że jakaś część kontroli będzie tam zachowana i no też widzimy, co Izrael robi po stronie libańskiej granicy, tak po tej jakby z libańskiej stronie niebieskiej linii tak zwanej, hmm, czyli tak pewne wyburzenia tworzenie pewnej tak naprawdę no, ziemi czyli tak pewnego rodzaju no, buforu, tak, tak samo jak mnie o tym w strefie gazy po stronie czyli taki obszar, w którym nie będzie, wiosek nie będzie jakby zwarty, jeśli siedzi ludzkich, yy, tak żeby Hezbollah nie mógł tam działać, ale tak naprawdę no, to, znaczy to wysiedlenie, jakiejś znacznej części yy, przygranicznej pogranicza, tak żeby Izrael kontrolował sytuację jakby też znowu niskim kosztem dla siebie, tak? Nie, nie, nie chodzi o to, żeby musiał teraz wydawać duże środki na obronę po swojej stronie granicy, tylko o to, żeby oczyścić granice po stronie libańskiej, więc jakby tutaj ten element. Ale zgadzam się z tym, co pan rektor w pytaniu zawarł, tak? Że faktycznie takie punktowe uderzenia, takie jakie miały miejsce, no, przy poprzednim zawieszeniu broni z Hezbollahem, czy tak jak widzimy to w zawieszeniu broni z, w strefie gazy, tak? Z Hamasem, gdzie tak cały czas coś się dzieje, to jest jakby Izrael atakuje, y, atakuje cele Hamasu po tej stronie, którą on jeszcze kontroluje w strefie gazy, y, tylko znowu, no jeśli mamy już nabudowaną pewnego rodzaju strukturę tego rozejmu, to w tym momencie czy druga strona będzie chciała zrywać go, ponieważ właśnie doszło do jednego ataku, zginął tam jeden jego członek czy jakichś naruszeń i ryzykując, że tutaj faktycznie Izrael dostanie pretekst do rąki, będzie mógł bezkarnie, w to są wcydusów, ale jednak no, znowu atakować na pełną skalę, no to jest duże ryzyko, taki podobnie na tej wyższej, jakby na, na, na tym wyższym poziomie. Czy Iranowi, który teraz może ugrać ewentualne zniesienie sankcji w jakimś stopniu, czy jakąś formę sankcjonowania kontroli nad Hormuzem, to czego tak naprawdę nie było na talerzu jeszcze parę naście tygodni temu. I będzie to ryzykować w trudnych latach Amerykanami, dlatego że no gdzieś tam w nalocie zginęło trzech ludzi Hezbollahu w południowym Libanie. Kwestia priorytetów, prawda? Więc tutaj też myślę, że Izrael będzie na tym bardzo mocno korzystać, no dopóki tak naprawdę będzie miał w tym polityczny, korzy no, polityczny uzysk. No i tak dopóki będzie przyzwolenie tak naprawdę ze strony, y, ze strony Amerykanów, bo y, no tutaj jednak ten moim zdaniem wpływ y, tego amerykańskiego skutnika jest jednak, no, ciągle dość istotny. Jeśli, tak jak to pokazał też przywołany przez pana Kays Kataru, tak, tego y, amerykańskiego ataku, no po nim Amerykanie, no, nie się wściekli i to też jakby wpłynęło bardzo mocno na dalsze y, kroki dyplomatyczne. ona też doprowadziły ostatecznie do tej, tego, co widzimy w strefie gazy. Na no, jakiejś formy jednak, rozejmy, jakieś formy jednak y, wy, może nie wygaszenia, tego, ale ograniczenia tego konfliktu. No właśnie, skoro mówimy o terytoriach palestyńskich, to kiedy świat patrzył na Iran, troszkę rzadziej, ale jednak także na Liban. To na zachodnim brzegu Jordanu działy się też e, interesujące rzeczy. Tam mamy coraz większe napięcie, tam mamy coraz więcej ataków ze strony osadników żydowskich, to są często zwolennicy takiej radykalnej e, prawicy, e, atakujący e, mieszkających tam palestyńczyków, e, zero reakcji ze strony armii czy policji izraelskiej. E, no, tam się też dzieje coraz coraz więcej, coraz większe jest napięcie. Czy, e, czy to wraz z końcem tej wojny ustanie, bo, bo nie będzie czegoś, co bardziej odwracało uwaga od tej części Bliskiego Wschodu, czy jednak nie? Czy tam się jakieś procesy zaczęły, które, które trudno będzie zatrzymać? Wydaje mi się, że raczej ten, ten drugi scenariusz tutaj faktycznie yy, dużo było uzasadnijmy o tym praktycznie, e, ponieważ czy chociażby większość z jest skierowanych na, na odcinek północy, tak, czy po prostu e, właśnie ta uwaga jest, jest, jest gdzie indziej. Te świata, to tutaj m, te, te, te, te grupy i żydowskie, tak terroryzujące ludność palestyńską, e, poczynają sobie śmielej. Ale jest taka, że będzie, kiedy no, część tych ataków jest, odbywa się tak naprawdę na oczach, czy, nawet, czy w współudziale żołnierzy, tak? czy żołnierze są jakby częścią tych ataków, czy tych, czy tych y, pogromów, w momencie, kiedy tak naprawdę no, politycy yy, no, dość yy, no, z dozą hipokryzy, tak, Potępiają te ataki tak jednocześnie no, robią wszystko, żeby tak naprawdę nie było żadnych możliwości, żeby yy, powstrzymać te, te tak poziomie instytucjonalnym, tak czy po prostu wiążą de facto ręce, z yy, dużą za yy, za yy, no, Jakąś formę bezpieczeństwa na, na, na, na, na zachodnim brzegu, to myślę, że tych procesów szybko się nie, nie wiąże, bo też jakby za y, atakami, a równego do nich nie idzie też naprawdę rozwój tych osiedli, które Izrael już tam ma. Legalizacja tych osiedli, które są nad nielegalne w świetle izraelskiego prawa, czyli tych tak zwanych placówek. Więc tutaj, y, tutaj to, to też idzie bardzo. Y, rani, do tego jeszcze, o, przeciwko zagranicznych prób, no, wywarcia presji na, na ograniczenie, to jakby tutaj też izraelski MZ jest, jest dość dość ostry w reakcjach, więc, no, nie wydaje mi się, żeby tutaj faktycznie doszło do jakiegoś, do jakiegoś ograniczenia, no, chyba, że znowu faktycznie ta presja międzynarodowa przede wszystkim strony Amerykanów będzie, będzie większa, a i tutaj też widać na no, pewnego razu już peknięcia, czy, czy innego typu właśnie pory, no, widzieliśmy chociaż jak ostro zareagowali Amerykanie i Europejczycy. Zresztą też na, na zdarzyło się z się w Jerozolimie, tak, na y, y, y, ograniczenie w możliwości y, odprawiania przy tak, y, w, y, w bazylice tak, przez y, katolickiego patriarchę. I y, tutaj y, y, y, y, y, y, no, Izraelczycy się musieli szybko szybko pokajać, tak, i szybko faktycznie było, było odróż, bo widzą, jak bardzo takie rzeczy, na przykład dla Amerykanów są, y, są istotne, tak, więc wizerunkowo ta Izrael znowu traci, no, ale widać, jak bardzo to społeczeństwo i tak bardzo te władze tak naprawdę już. No, nie cóż, no, zradykalizowały się, prawda, i takich incydentów, takich działań i też takiego syndromu jednak no, w obnażonej twierdzy będzie, będzie, będzie takich przychodów coraz, coraz więcej. No i cierpieć tutaj będą no, przede wszystkim właśnie tak których naprawdę e, szczególnie na chodnim brzegu, no dotyka bardzo, e, bardzo wiele presji, jest to. E, a zupełnie inaczej jest to, co dzieje się cały czas w, w strefie gazy. To jeszcze na koniec. Mamy bardzo mało czasu, minutę. Pewnie to jest trudna odpowiedź w tak krótkim czasie na to pytanie, ale Izrael się wycofa w całości z Libanu, czy no bo nie zawsze po wojnach Izrael się z różnych terenów wycofywał, na przykład ze wzgórz Golan syryjskich no, kiedyś. Jest spora szansa, że faktycznie utrzyma te parę punktów, które utrzymał do tej pory przez całe zawieszenie broni, mimo że miał też te, te pięć osad y, opuścić. Część izraackich polityków zwoła do aneksji południowego Libanu, no, ale tutaj faktycznie y, jakąś formę kontroli. Myślę, że co, co będzie jakby no, utrudniać porozumienie z rządem, a na pewno będzie dawać legitymizację dla Bachu, żeby dalej y, z Izraelem walczyć. No tak, bo Hezbollah na pewno czegoś takiego nie zawaha się wykorzystać w swojej antyizraelskiej retoryce. Zatem warto też na ten Liban patrzeć i na Izrael, nie tylko na relacje Stanów Zjednoczonych i Iranu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko w sobotę ważne rozmowy w Islamabadzie, amerykańsko-irańskie, przez pośredników, ale i tak to będzie ważne spotkanie. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze Ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?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 Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po reklamie Ogłoszenie społeczne Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne